A, a, co ja to w <gry> na to powiesz? Na pamiątkę! Tam, a popatrz tam, jak widzisz, ty nie jesteś tu sam Te szynicami są z gołymi rękami tu chcą ograbić i zabić, zakopać i pograbić Nie możesz, bracie, drapać swych ran Tylko najsłabsi robią sobie overgamę Otóż klamę, bo zrobisz plamę, Jak ruszysz palcem i skończysz z kulką w, w bańce Na pamiątkę Przecież dobrze mnie zaś Co ci mówi za twarz Ten stary diament To tak zaklamen Otworzył bramę aby był swoim panem Na pamiątkę Jak przybijam ci piątkę Przecież dobrze mnie ci mówić za twarz? Ten stary Dramen To mój zaklamen Otworzył bramę aby był swoim panem Dzieciaki lubią TDW Czy dobrze słyszę? Pamiętaj, ziomek, jestem tu I działa skrót, w bód Omijam brud, doceniam trud Nie mogę się doczekać już kolejnych nut Kończasty drum dzieli mnie od kolegów Bo wokół biznesu jest za dużo śpiegów Mój stan, moja meka Innych syf, to ich Texas Przemyślmy kroki, aby nie dzieliła nas pleksa Ty sobie ja nie wiem, czy widzisz Ty popatrz bliska Na ulicy kamenicy, rewiry i boboiska To wiara, co przebija jak to do końca z siekierą Jezu Chryste bo taki jest system i reguły nie są czyste to nie koka to czysty nokaut przyjmuje lokal widzę w środku sukę którą świecą w ustaw blokat więc jak adwokat kurwa żadnych blokad prędzej jebnie tu a serce nim się spalę w blokach miłość i nienawiść czy możesz za to zabić przecinasz nożem szyję poduszka krwawi czy to miało być to co uwolnicie, cię Do sprawiedliwość jest jak byś choć straciłeś swą wolność nie bać dno, wiemy kto jest kto A teraz następny krok Ta, Dzieciaki lubił TDW Czy dobrze słyszę? Pamiętaj, ziomek, jestem tu I działa skrót, w swobód Umijam brud, doceniam trud Nie mogę się doczekać już kolejnych nut Kolczasty drut dzieli mnie od kolegów Bo wokół biznesu jest za dużo szpiegów czasy drut Dobry dobry pokazać Państwu troszkę kurwa, parę O proszę bardzo, proszę spojrzeć, tutaj jest ta guma, prawda? Tutaj sto rzecz ostatnio spadł, bo tak panie? tam wyżło A mógłby Pan nie używać z tego słowa kurwa? Dobrze, dobrze, przepraszam, przepraszam, zapomniałem, że jesteśmy w programie I to na żywo, Panie? I to na żywo, dobra? Co się tutaj kurwa dzieje na tym terytorium? Jest mi, kurwa, nie <głos> proszę spojrzeć na to, co tutaj kurwa jest. Zarybiamy. jestem? Jaki jestem? Mamy meszaku. Jeśli chcesz ma bo jest rozpierdolił. O Jezus! Jak miło! Co ty kurwa zapipi?